Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tea Time O, witam po dosyć długiej przerwie Spowodowanej wieloma czynnikami Między innymi starałem się o chyba lepszą pracę A Na razie się nie udało, ale nic to, spróbujemy następnym razem Inne czynniki, no to czynniki typowo ludzkie, o których będę chciał powiedzieć troszeczkę w kolejnym odcinku który będzie takim moim manifestem sprzeciwu, przeciwko tego typu zachowaniom, ale na razie nie zdradzam szczegółów, powiem o tym troszeczkę więcej w kolejnym odcinku natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami czy przedstawić wam temat, który roboczo nazwałem angielską etykietą czyli można powiedzieć nie o błędach, ale o różnicach w zachowaniach pomiędzy rodowitymi Anglikami a obcokrajowcami, w tym m.in. dotyczy to nas, Polaków. Kilka tych rzeczy, które dzisiaj będę chciał wam przedstawić, są to rzeczy, które sobie wypunktowałem w czasie rozmów i dyskusji z moimi znajomymi Anglikami. Więc podejrzewam, że nie będą to wszystkie takie zauważalne różnice, ale chyba takie najbardziej oczywiste i najprostsze chyba do naprawienia, co no, powinno być dla nas też takim no, bodźcem do tego, żeby jednak troszeczkę no, zacząć jakby asymilować się z tym społeczeństwem, skoro chcemy tutaj zostać, jesteśmy tutaj, pracujemy tutaj, żyjemy tutaj. To chyba dobrze by było, żebyśmy też w podobny sposób się zachowywali. Także to są typowe rzeczy właśnie, które zostały mi przedstawione przez Anglików. Jak oni nas widzą i po czym rozpoznają, że osoba, z którą w danej chwili się zajmują, no, jest obcokrajowcem. Na pierwszy ogień pójdą trzy słowa, które mnie jeszcze uczono że należy ich używać i większość z nas oczywiście ich używa, ale nie na tyle, nie z taką przesadnością, jak robią to Anglicy. Chodzi oczywiście o słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Jak zauważyliście na pewno, żyjąc, mieszkając, pracując tutaj, Anglicy no, według mnie nadużywają tego, tego, tych, tych sformułowań w każdym zdaniu można usłyszeć proszę na początku, na końcu czasami po dwa, trzy razy w jednym zdaniu, w jednej prośbie to samo tyczy się z dziękuję, z przepraszam no są to słowa bardzo, bardzo często przez nich używane z mojego punktu widzenia jest to dosyć fajne, bo na pewno przyjemniej jest mnie jako pracownikowi usłyszeć Prośbę o zrobienie czegoś od mojego zwierzchnika, który używa jednocześnie w zdaniu właśnie słowa proszę, czy który przeprasza mnie za jakieś utrudnienia, niedogodności, które mnie spotkały i przede wszystkim dziękuję mi za wykonaną pracę. Więc na pewno jako pracownicy przyjmujemy łatwiej często z nienacka rzucane tematy, rzucane kolejne dziedziny pracy, którą musimy wykonać. Na pewno łatwiej jest to nam przyjąć, łatwiej jest znieść ten, ten, ten kierat. No i także pewnie przyjemniej nam jest, kiedy ktoś docenia naszą pracę i dziękuje nam za jej wykonanie. Podobnie jest w większości innych sfer życiowych, które nas otaczają, bo podobne zachowanie jest w sklepie, na ulicy, no gdziekolwiek się spotkamy, na pewno te słowa możemy usłyszeć. My oczywiście tych słów używamy, to co mówiłem na początku, ale nie aż tak, jak robią to Anglicy i to im się rzuca w oczy. Sam wielokrotnie byłem poprawiany i zwracano mi właśnie uwagę na, na tego typu Rzeczy, kiedy swoim, no, nie tyle podwładnym, co hmm, ludziom, którzy, nad którymi ja sprawowałem pieczę, hmm, prosiłem ich o coś, żeby coś zrobili i oni za mnie dokańczali z uśmiechem, please. Czyli no sam jakby nie jestem bez winy, e, bardzo często jednak ten nasz polski charakter się we mnie odzywa i bierze górę, ale staram się jakby na bieżąco te błędy i braki Naprawiać i tutaj no, zdecydowanie częściej używam teraz tych, tych sformułowań i muszę powiedzieć, że życie dzięki temu jest prostsze. Taki protip na przyszłość, jeżeli chcecie coś osiągnąć, coś, zwracacie się z prośbą do kogoś o coś, lepiej tych słów nadużyć, niż spowodować, że ktoś poczuje się przez was niedoceniony czy coś takiego, więc zdecydowanie lepiej powiedzieć te słowa więcej niż raz nawet w jednym zdaniu co tutaj jest jakby normą ale poprzez co osoba, do którą się będziemy zwracać poczuje się doceniona, poczuje się dobrze przez nas potraktowana i na pewno przychylniej podejdzie do naszej prośby. Więc to jest taki moja rada, to taka moja rada na przyszłość, jeżeli zwracacie się do kogoś o coś. I bardzo wam na tym zależy. Lepiej nadużyć słowa proszę, podziękować 15 razy, przeprosić za kłopot, a na pewno inaczej do nas wtedy podejdą. Drugim punktem, który tutaj chciałbym przedstawić, co sam niejednokrotnie Zdziwiony jestem ich zachowaniem, to są pozdrowienia. Na pewno rzuciło wam się w uszy to, że widzicie kogoś 15 razy na dzień i za każdym razem on się pyta, jak się czujemy, jak tam nam leci, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. Mnie na początku bardzo to przeszkadzało, bo no, ile razy można mówić komuś, że wszystko jest fajnie. Wiedząc, że tak naprawdę. Nic totalnie tej osobie, te, tej osoby. No, za, za przeproszeniem, no wali ją to, no, czy ja się dobrze czuję, czy się źle czuję, czy mam jakieś problemy osobiste, czy nie. Tu w Anglii generalnie jest to przyjęte, że za każdym razem, kiedy kogoś widzimy, pytamy się, how are you, you okay, bla, bla, bla i tego typu sformułowania. I co jest ciekawsze, nawet jeżeli mamy problemy, nawet jeżeli coś nas nurtuje, to w większości przypadków odpowiedź będzie, I'm fine wszystko jest w porządku, nie jest tutaj jakby przyjęte ogólnie dzielenie się z innymi swoimi problemami. Owszem, jeżeli z kimś współpracujemy, znamy go dłużej, w jakiś sposób jesteśmy z tą osobą z no to ona nam się poskarży. Ja właśnie przed chwileczką miałem sytuację, kiedy jeden z pracowników przyszedł dopiero teraz do pracy, a jest godzina dziewiąta i zacząłem się śmiać z niego, że właśnie już mamy British Summer Time, chyba troszeczkę zaspał, on właśnie mówi, że ma jakiś tam problem z dzieckiem nowonarodzonym, że jakiś w szpitalu jest i w ogóle jest bardzo zniesmaczony i niezadowolony, że mu kazali przyjść do pracy, zamiast mógł siedzieć w szpitalu i wspierać żonę i być przy dziecku. Ale mówię, znamy się już, pracujemy dosyć długo, ze sobą, więc coś nas łączy, więc jesteśmy w stanie sobie trochę więcej powiedzieć. Normalnie zawsze odpowiedź będzie, wszystko jest w porządku. Ale no, pamiętajmy o tym, że taki jest ich zwyczaj, tak oni sobie żyją od wielu, wielu lat i no, musimy to zaakceptować. No. Jeżeli nie, no, to będziemy właśnie traktowani i odbierani jako ponuraki, gbury e, i tak dalej, co na pewno nie Ułatwi nam asymilacji i nie ułatwi nam współżycia z Anglikami, czy to na stopie prywatnej, czy to na stopie zawodowej w pracy. Więc warto, warto to za, zaakceptować i postępować tak, jak oni um, postępują od, od dłuższego czasu. Uch, kolejny punkt będzie dosyć taki, kurczę, chyba trudny, ponieważ sam jestem kierowcą <śmiech> i... No, na pewno tu jeździ się inaczej, prawda? Raz lepiej, raz gorzej. Ja nie twierdzę, że wszyscy obcokrajowcy to są kiepscy kierowcy, bo wielokrotnie widziałem Anglików, którzy jeżdżą jak debile. Ale na pewno co można zauważyć i co odróżnia nas od Anglików, to jest przede wszystkim spokój, kultura jazdy oraz no, pewnego rodzaju nawyki, ale które okazują się nie tyle nawykami, co z tego, co ostatnio ktoś tam w internecie przekazał, są to rzeczy, które uczą na kursie na prawo jazdy, czyli chociażby ustępowanie pierwszeństwa przejazdu nawet jeżeli my jesteśmy na ulicy głównej ktoś czeka na wy, jakby wyjeżdżając podporządkowanej bardzo często osoby się zatrzymują wpuszczają tą osobę żeby za długo nie stała to samo tyczy się pieszych że zauważcie że jednak tutaj stojąc nawet na nieoznakowanych pasach z tymi lampkami które jakby wymuszają pierwszeństwo przejścia dla pieszych a niestosowanie się grozi do no, poważnymi sankcjami, także uważajmy na to. Jeżeli widzimy przejście dla pieszych z takimi kulistymi lampkami po, przy chodniku, pamiętajmy, że są to przejścia dla pieszych z pierwszeństwem nałożonym na pierwszego, także musimy go przepuścić. Ale nawet jeżeli są zwykłe przejścia dla pieszych, zauważcie, że nie stoimy tutaj tak długo jak w Polsce, na przykład. Tutaj Oczywiście nie każdy, ale po jakimś czasie na pewno ktoś się zatrzyma i nas przepuści, co jest no dla nas jako Polaków i znających kulturę jazdy w Polsce no takie dziwne, no bo ja zauważyłem i podobnie moi znajomi, którzy po jakimś czasie pobytu tutaj jakby nasiąknięci już tym spokojem jazdy, i ole w czymś podejściem do jazdy i, i, i nie niewkurzaniu się na wszystko, co nas otacza. No, jeżdżąc w Polsce zatrzymywaliśmy się, żeby puścić pieszych na pasach, to tak patrzyli na nas bardzo podejrzliwie. Co my zrobimy? Dlaczego już my się zatrzymali? Może jesteśmy jakimiś, kurcze psychopatami i jak oni tylko wejdą, to ruszymy, żeby ich rozjechać. No, jeszcze w dalszym ciągu w, wśród nas, w naszym społeczeństwie to nie funkcjonuje tak dobrze jak tutaj, ale no dobrze jest się do tego stosować. Ja sam, kiedy przyjechałem tutaj do Anglii, już 8 lat temu, bardzo jakoś nerwowo podchodziłem do jazdy samochodem, zresztą tak samo jak w Polsce się jeździło. Każdy korek, tutaj tam już się denerwowałem, że się spóźnię do pracy, że coś tam, a teraz już po jakimś tam czasie zdążę to zdążę, nie zdążę, no nie, nie z mojej winy się spóźniłem, więc tak naprawdę nikt mi krzywdy nie zrobi. Ludzie tutaj bardziej tolerancyjnie do tego podchodzą. Więc pamiętajmy o tym, że tutaj raczej jeździ się spokojnie, bez jakiegoś takiego, jakiejś takiej ekscytacji. Dopuszczalne jest właśnie przepuszczanie pieszych na pasach, wpuszczanie samochodów, które wyjeżdżają z dróg podporządkowanych. Jeżeli zrobimy coś złego, nie wiem, zajedziemy komuś drogę, wyprzedzimy go tak powiedzmy na styk, Warto podnieść tą rękę, przeprosić, to też inaczej człowiek do tego podchodzi, to też żeśmy się właśnie śmiali ze znajomymi, że jak tutaj, jak tu jeździć, kiedy ktoś nam zajedzie drogę, to my już husaria w nas powiedzmy wzbiera, tak? już bluzgi się na usta szykują, a koleś nas przeprosi. No, no, jak, jak krzyczeć na niego? No, odbiera nam całą przyjemność właśnie polskiej jazdy, no, mija się to z celem po prostu. No, także warto, warto jeździć ostrożnie, warto jeździć um, bezpiecznie, kulturalnie przede wszystkim. Mówię, bardzo wielu angielskich kierowców jeździ jak debile, bez dwóch zdań. Ale no, czemu mamy się do tych gorszych porównywać, skoro możemy jakby troszeczkę pokazać naszej klasy. Jeśli chodzi o samochody jeszcze, to pamiętajmy, że tutaj Mm, oczywiście też nie wszędzie, ale w większości przypadków nie jest tolerowane czy dopuszczane parkowanie na chodnikach. Zauważcie, że nawet jeżeli jest droga dosyć wąska, samochody stoją po jednej stronie, czasami jednym kołem na chodniku, ale nie ma czegoś takiego jak wjeżdżanie, tarasowanie chodnika, tarasowanie przejścia itd., itd. Tutaj należy na to uważać, bo bardzo często kończy się to po prostu mandatami. Wiem, że moi znajomi podostawali kupę właśnie mandatów, dlatego tylko, że jakby zostanęli po polsku no. na chodniku no i później jest niefajnie, no bo mamy za wycieraczką papierek i musimy zapłacić za, naszą, za, za nasz system jazdy i parkowania. Więc to na pewno też w jakiś sposób różnicuje nas, obcokrajowców, od Anglików, że oni jeżdżą trochę inaczej zdecydowanie. Aczkolwiek nie mówię, że zawsze lepiej, bo my jesteśmy dobrymi kierowcami, tylko mało kulturalnymi, nazwijmy to. Dobra, wystarczy tego narzekania. Kolejny taki e, punkt, który mi wypowiedzi pomnieli jakby Anglicy, ale to, o którym również przeczytałem w internecie. Też o tym nie wiedziałem na początku. Chodzi o płacenie przy kasach. Na przykład w sklepie, gdziekolwiek indziej płacimy, ale chodzi o gotówkę. Że tutaj jakby nie jest w dobrym tonie kładzenie pieniędzy na ladę. Tutaj najczęściej pieniądze podaje się do ręki kasjerowi. Niby mała rzecz, niby śmieszna rzecz, a jednak jest to wytykane jako właśnie postępowanie obcokrajowców, że oni płacąc kładą pieniądze na ladę, co jakby jest, nie wiem dlaczego, nie wiem w jakim kontekście, ale odbierane nieprzyjemnie przez Anglików. Czyli pamiętajmy, płacąc bilon czy pieniądze papierowe podajemy sprzedawcy do ręki. Taki tu jest zwyczaj. Myślę, że warto się do niego stosować. Dużo nas to nie kosztuje, a na pewno będziemy milej postrzegani i nie będziemy popełniać wielkiego faux pas. No i chyba ostatni taki, um, ostatni taki najważniejszy chyba i naj, też najłatwiej rzucający się w oczy um, punkt no to jest nasze generalne podejście, nasze zachowanie, nasze, nasz wizerunek, nazwijmy to, ok? Bardzo właśnie dużo Anglików śmieje się, że oni w supermarkecie od razu poznają, który to Polak, Litwin powiedzmy, czy jakiś inny obcokrajowiec, bo my różnimy się od nich postawą, różnimy się od nich nie wiem, jak to powiedzieć, ale różnimy się zdecydowanie od nich podejściem do życia, co jest uwidocznione w naszej właśnie postawie, wyglądzie, w naszej twarzy, że bardzo często my tam idąc do sklepu, czy po sklepie, czy po supermarkecie, czy na ulicy, najczęściej mamy głowę schyloną, jacyś tacy zatroskani, jesteśmy zamyśleni. Anglicy bardziej otwarci, uśmiech na twarzy. Bardzo często nawet spotykam się z tym, że idąc, patrząc na kogoś, bo lubię obserwować ludzi, chodząc po, po mieście, oni się do mnie uśmiechają. Czyli nie ma odwracania głowy, odwracania oczu, schylania głowy, po prostu uśmiech, powiedzenie sobie dzień dobry. Dwojga zupełnie nieznających się ludzi, a jednak jest to przyjemne. Na pewno jest to przyjemniejsze niż takie właśnie mm, posępność, która nas cechuje. No, my nie jesteśmy jakby nauczeni i za bardzo... Nie potrafimy okazywać, czy może ukrywać swoich trosk o, w ten sposób, że tutaj ludzie jakby troszeczkę inaczej do tego podchodzą. My jeżeli mamy problem, to tym problemem żyjemy i jakby ten problem otacza nas dookoła i wszyscy widzą, że o, ten to jest smutny, na pewno ma jakiś problem. Tutaj Anglicy jakoś, pomimo że mają wielokrotnie podobne problemy, to jednak nie jest to aż tak widoczne. Oni to jakoś potrafią... Odsunąć od siebie, nie wiem, czy oni po prostu mniej do tego podchodzą poważnie. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale na pewno faktycznie da się poznać nas, obcokrajowców, szczególnie właśnie z Europy Wschodniej. E, tu pewnie ktoś powie, że o postkomunistycznej, prawda, gdzie jest... No jeżeli ktoś jest uśmiechnięty, no to już jest podejrzany, tak? bo na pewno mu się dobrze wiedzie, to zaraz mu zabiorą. Nie wiem, ale na pewno... Przyjemnie jest, zwróćcie uwagę, idąc po mieście, popatrzcie na ludzi i zobaczcie, jak Anglicy chodzą, jak chodzimy my. Ja nie mówię, że oni są lepsi, absolutnie, broń Boże, ale na pewno przyjemnie jest, patrząc na ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, mniej okazujących troski. Fajniejsze to troszeczkę jest takie. My powinniśmy chyba bardziej troszeczkę wyluzować i no, życie jest krótkie. Nie wiem, czy jest w sensie czym aż tak bardzo małymi sprawami przejmować. Także więcej uśmiechu na twarzy, a zobaczycie, że życie nasze też będzie troszeczkę lepsze. Więc to są takie punkty, które ja sobie wynotowałem w, z rozmów z Anglikami. Jeżeli macie jakieś inne propozycje tego typu właśnie, co nas wyróżnia um, od um, rodowitych Anglików, dajcie znać. Chętnie jakby rozbuduję ten odcinek Dodam kolejne wasze propozycje. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek. Tak jak mówiłem na początku, kolejny odcinek będzie moim manifestem przeciwko no, naszemu, nie, nie tylko naszemu, ale w tym akurat momencie ja miałem styczność z naszymi rodakami, podejściu, a mianowicie będę chciał powiedzieć coś od siebie na temat hejterstwa i hejtowania ludzi, i jak to wpływa na postępowanie ludzi hejtowanych, jak takie osoby się czują i do czego to zmierza. Także z góry już zapraszam na kolejny odcinek. Za dzisiejszy odcinek dziękuję. Tak jak mówiłem, macie jakieś propozycje dodatkowe do tego, co powiedziałem? Walcie śmiało. Ja bardzo chętnie je wykorzystam i być może zrobię drugi odcinek na ten temat z Waszymi propozycjami. Na dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli chodzi o videocast, jestem już na ukończy, znaczy kończę już obrabiać taki odcinek zupełnie niezwiązany z tym, co było wcześniej przedstawiane, a mianowicie byłem w. Muzeum takim, właśnie nawet nie tyle muzeum, to punkcie pamięci związanym z II wojną światową, z II wojną światową i zrobiłem taki krótki... Taką krótką... Zrobiłem taki krótki odcinek właśnie związany z tym miejscem, pokazałem wam, co tam się znajduje i dlaczego warto tam udać się, także na, na dniach powinien się pojawić na kanale e, videocastu Tea Time również, także zapraszam serdecznie. Tradycyjnie trzymajcie się ciepło i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych odcinkach.